Dziękuję. Wojtek? Spędziłem bardzo miły czas z profesorami tego, tej uczelni, kilka dni i, i z bardzo uh, interesującymi, młodymi, jak się spodziewam, aktywistami teorii kwantowej. Miło być w Polsce. Jak dotąd jest to dla mnie bardzo miłe doświadczenie, ale rozumiem, że chcecie państwo słyszeć o tym, co chcę wam przekazać. Jest to dla mnie wyzwanie, ale tytuł został nadany, aktywizm kwan kwantowy i Fizyka kwantowa stawia przed nami nowe paradygmaty i uważamy, że świadomość jest podstawą istnienia i musimy dokonać wyboru, jakiego rodzaju świadomości możemy wybrać. I jeśli mamy rację, a wtedy jeśli wy możecie wybrać to, kto nie może wybrać, żeby zostać milionerem. Kto może decydować o tym, czy będziecie e, milionerem? Coś, co nazywamy e, tajemnicą. Był taki udany film kilka lat temu i. Ten film twierdził, że wszystko to, co robimy i to jest dokładnie zgodne z fizyką kwantową, że wszystko co należy zrobić, to tylko czekać. Jeśli chcecie zostać milionerem. Jeśli sami sobie mówicie, chcę zostać milionerem, chcę zostać milionerem, chcę zostać milionerem. To wszystko to, co wam pozostaje, to We tylko czekać, a milion dolarów do was trafi. To mi przypomniało o pewnym dowcipie rysunkowym, którym widziałem dawno temu, jak złapać lwa na pustyni afrykańskiej. Pustynia w Afryce, nikogo dookoła, jak złapać lwa pośrodku takiej pustyni kilka spraw do pokonania pewnych trudności, ale nie dla fizyki kwantowej. Otóż w świetle tej fizyki zawsze istnieje pewna e, możliwość i fizyka kwantowa dotyczy możliwości, jakie stoją przed nami, a więc ten a, łapacz Lwów mówi, że... Myśliwy polujący na lwy w Afryce musi po prostu postawić otwartą klatkę i prędzej czy później znajdzie się w niej lew. Ponieważ tak czy inaczej, lwy istnieją tylko w domenie możliwości, a więc jest ponad, zerowa, ponad zerowe prawdopodobieństwo, że ten lew, jeśli znajduje się gdzieś w pobliżu, to trafi do tej klatki. Ktoś nawet obliczył prawdopodobieństwo takiego schwytania lwa. Owszem, jest taka możliwość, ale jakie jak jest prawdopodobieństwo? I trzeba by, okazuje się, czekać na tego lwa bardzo długo, dłużej niż żyjemy. A więc mój komentarz będzie następujący. Twórcy tego bardzo udanego filmu, nie wiem czy państwo go widzieli, powiedzieli, że nawet jeśli zostanie wybrana świadomość, nawet wtedy prawdopodobieństwo jest nadal grubo zbyt niskie, a więc podzielę się dzisiaj z państwem tym, w jaki sposób zwiększyć te prawdopodobieństwo. Co zrobić, aby zwiększyć prawdopodobieństwo zostania milionerem? Oczywiście chodzi tutaj o to, co możecie zrobić państwo e, za waszego życia. Czy nadal jesteście zainteresowani? Tak? Dobrze. Pierwsza rzecz, jaką musicie zrobić, to mieć takie intencje. Wczoraj byłem na doskonałej kolacji i mój kolega powiedział mi, że pierwsze pytanie, jakie powinienem wam zadać brzmi takie, że fizyka kwantowa, Stanowi wyjaśnienie zjawisk dotyczących cząstek elementarnych. A więc jak zaprząc tę fizykę kwantową do naszego świata makro? Bardzo dobre pytanie. On powiedział, lepiej zacznij od tego, bo, bo inaczej dla wielu osób ta fizyka kwantowa może okazać się czymś zbyt ezoterycznym. A więc jest to spore wyzwanie. Okazało się, że... Mamy możliwość wybierania tego co się zdarzy nawet w świecie kwantowym i świat kwantowy nie ogranicza się tylko do zjawiska skali mikroskopowej i jeszcze co ważniejsze świat kwantowy to jest również świat, w którym żyjemy, świat domen. Tradycyjnie te domeny są czymś bardzo tajemniczym. A ostatnio, jeśli zajmujecie się państwo neurofizjologią, to możemy tutaj wyraźnie te sprawy odróżnić. Jest to bardzo ograniczony sposób myślenia. Jest to przyczynowość skierowana w górę. Nazywamy ludzi, którzy tak uważają, materialistami naukowymi. Nie tylko materialistami, ale naukowymi. Idea polega na tym, że jest tutaj fizyka cząstek elementarnych, ale... Te cząstki elementarne, składają się z nich atomy, z nich z kolei cząstki, z tych cząstek neurony, z neuronów z kolei składa się mózg i to dzięki mózgowi dysponujemy świadomością. Pod tym względem to istotnie, nie otrzymujemy tutaj takiej bardzo wyraźnego obrazu kwantowego ludzkiego umysłu. Jeśli idzie o opis dotyczący możliwości, możliwych działań, to jest możliwe tylko na poziomie elektronów, ponieważ jeśli elektron, wpadnie do tego do tej sali, to w, za, w następnej chwili może on być poza tym tą salą. To jest kwestia pewnego prawdopodobieństwa. Można zmierzyć, czy on jest tu, czy tam, czy w innym miejscu. I jest możliwe, że elektrony mogą, elektron może znajdować się w dowolnym miejscu w, w ułamku sekundy. Czy można na przykład Prawo przenieść na stół, patrzymy na stół, patrzymy tutaj, a stół nadal jest w tym samym miejscu, dokładnie w tym samym miejscu. A więc sposób oczywisty stoły i krzesła nie uczestniczą w takich zjawiskach, które są obecne w fizyce kwantowej. A więc jeśli idzie o to, co się dzieje w naszym umyśle, to sprawy wyglądają inaczej. Tutaj zasady fizyki kwantowej mogą znaleźć zastosowanie, ale świadomość, umysł nie musi składać się z materii. W istocie, jeśli uważamy, że umysł składa się z materii, to zakładamy, że materialne jest coś, czego dokonuje nasz umysł. I niektórzy fizycy, matematycy są w stanie to wy wykazać. Cząstki elementarne, tylko elektrony, kwarki, nie mówimy, co się z nich składa. Komputer jest symbolem maszyny, która dokonuje przetwarzania informacji. Jakie, wiemy, jakie jest świat, ale jakie jest znaczenie świata. Komputer nam na to pytanie nie odpowie. Ale możemy mówić o tym znaczeniu, nawet jako dzieci i nawet małe dzieci mogą mówić o takich symbolach, mogą zadawać mamie pytanie, jakie jest znaczenie mojego życia. Nawet pięciolatek, już wtedy dzieci są tym zainteresowane. A więc jeśli wykluczymy świadomość i pewne konkretne wartości, prawdę, Uczciwość. Komputer nie może ich przetwarzać. Matka też nie może takich rzeczy wyjaśnić dziecku, a więc dochodzimy tutaj do tego materializmu naukowego, czyli dochodzimy do punktu, że wykluczamy z naszych rozważań znaczną część ludzkiego doświadczenia. Powiedzmy, że przedstawię Państwu receptę na to, jak znaleźć się w posiadaniu tego miliona, co byście z nim zrobili? Co zamierzacie zrobić z takim milionem? Wiem, że niektórzy z was by zbudowali sobie duży dom, tak? Ale może... Nie wszystkie pieniądze by na to poszły. Jeśli chcecie już mieć duży dom, to trzeba stanowić się, chciałbym, chciałbym z kimś mieszkać w tym domu i to jest ten trik, trik. Jeśli żyjecie państwo w naukowym świecie materialistycznym, to byłby tylko ten dom, ale w nim nie byłoby nikogo dla was do pokochania, ponieważ miłość jest pojęciem, uniwersalnym. I to właśnie mam na myśli, mówiąc o tym światopoglądzie. Jeśli wykluczymy większość interesujących rzeczy, takich jak ludzkie doświadczenie, każdy chce mieć milion dolarów, ale nie każdy chce wydać taki milion dolarów na rzeczy materialne. Ile można mieć samochodów? Ile można mieć domów? Kiedy macie dom, następne pytanie, jakie wam się nasunie, to Chciałbym mieć kogoś w tym domu, żeby z nim zamieszkać. A więc nie możemy żyć przy użyciu takiego wyłącznego światopoglądu materialistycznego, ale tutaj dotykamy tej sprawy cząstek elementarnych. Ponieważ były już inne, Przypadki humaniści, artyści, zwłaszcza e, ludzie zajmujący się e, stroną duchową świata, tacy jak Wojtek, oni uważają, że świadomość również czy jest czynnikiem sprawnym. Szczególnie ludzie religijni, ludzie uduchowieni, wierzą w coś, co jest ilustrowane tym oto slajdem. Mianowicie przyczynowość skierowana w dół od skali makro do skali mikro. I modlą się na przykład ludzie do Boga, żeby coś im dał. Możemy się modlić, Boże, daj mi milion dolarów. Na przykład. I te ludzie i tacy ludzie, ludzie uduchowieni, są zupełnie nieukierunkowani na taki światopogląd materialistyczny. Ale pozostaje tutaj na przykład pytanie, czy fizyka kwantowa ma zastosowanie do świata makroskopowego? Możemy tutaj powiedzieć, że fizyka kwantowa integruje tę niedopasowanie. Po jednej stronie mamy jakieś wartości, którym po drugiej stronie nie odpowiadają jakieś wartości duchowe. Jaki światopogląd wybierzemy? Oczywiście jest w naszej społeczności polaryzacja. Nie jest tak naturalnie, że połowa ludności świata wierzy, że istnieje przyczynowość skierowana z góry w dół, a druga połowa, że istnieje przyczynowość skierowana z dołu do góry. Ale materialny światopogląd całkowicie pomija tę duchową stronę. No, oczywiście ludzie uduchowieni też nie do końca um, zgadzają się ze światopoglądem bardziej ukierunkowanym na sferę duchową. Oczywiście nie twierdzą oni, że nie istnieje materia, ale... Oczywiście każdy może mieć jakieś, e, jakiś pomysł, co to jest milion dolarów i oczywiście nie biorę na siebie odpowiedzialności, żeby Wam wyjaśnić, jak zarobić milion dolarów. Wracając do mojego pytania, w jaki sposób fizyka kwantowa znajduje zastosowanie do świata makro? Zróbmy najpierw to za... Zajmijmy się takim, takim podejściem logicznym, które mówi, że tego rodzaju podejście nie jest do końca prawidłowe. Wiemy, że atom, z atomów składają się cząsteczki, ale co nie jest tutaj prawidłowe, jest to, że świadomość jest produktem mózgu. Pomyślmy zatem o tym. Obiekty kwantowe, jak już powiedziałem, są tylko pewną możliwością i istnieje ten doskonale dobrze dobrze znane zjawisko znane efektem obserwatora. Jeśli jakieś zjawisko istnieje jeśli byśmy postawili tutaj liczniki Geigera, to ten licznik może kliknąć tylko raz. I w takich poszczególnych eksperymentach różne liczniki Geigera mogą zadziałać, ale może się tak zdarzyć, że wszystkie również liczniki Geigera znajdujące się na tej sali zaczną tykać. A więc zawsze, zawsze obecność obserwatora spowoduje zniekształcenie wyników obserwacji elektrony. Jak już powiedziałem, są wszędzie w tej sali. A więc co zmienia obecność obserwatora? Co sprawia, że elektron, że elektron może trafić do jednego detektora? To jest tak zwany paradoks pomiarowy. Na czym polega ta magia obserwatora, który sprawia, że elektron pada w jedno miejsce, uruchamia jeden licznik, skoro to jest tylko możliwość. Musi tu być coś szczególnego, jeśli idzie o istnienie tego ludzkiego obserwatora. Jaką on ma, jaką tutaj on ma rolę do odegrania? Jest to coś związane ze świadomością, jest to coś, czym dysponujemy. A więc na czym polega nasza świadomość? Oczywiście świadomość jest tylko pewną możliwością związaną z działalnością mózgu, z działaniem poszczególnych cząsteczek składających się z atomów, patrząc na możliwe obiekty, możliwe elektrony. Możliwość, podkreślam, chodzi o możliwość, które, o możliwość, która wyznacza możliwość znajdowania się w określonych miejscach o szczególnych zdarzeń, żeby się znały możliwość posiadania miliona dolarów, możliwość posiadania domu. Ale tutaj, tak jak powiedziałem, fizyka kwantowa zajmuje się głównie możliwością zaistnienia pewnych zjawisk. A więc jest to niekompletny światopogląd. Nie pomoże to wam pozyskać tego miliona dolarów. Otóż chcę podkreślić, że materializm naukowy jest filozofią niekompletną. Nie ma na ten temat wątpliwości. A więc w jaki sposób powinniśmy postrzegać Świadomość jako moc, jako moc sprawczą. Nawet w świecie makroskopowych mamy tego rodzaju problemy, ale nawet w świecie makroskopowym występują możliwości, byśmy zmierzyli te podium. Czy ono naprawdę pozostaje bez ruchu w tym miejscu, kiedy na nie patrzymy pomiary? wykazały, że nawet w takim ułamku sekundy środek ciężkości tego podium przesunął się odrobinę, o powiedzmy 16 tysięcznych centymetra. Bardzo, mała, bardzo małe przemieszczenie, ale jednak ono następuje. Pan Newton był w błędzie i na tym polega różnica między fizyką newtonowską a fizyką kwantową. Tego rodzaju dane eksperymentalne są mierzone i naprawdę efekty kwantowe występują w świecie rzeczywistym. I teraz jeśli idzie o mózg, musimy mieć na względzie to, że możliwość dotyczy tego, że coś się naprawdę zdarzy w rzeczywistym świecie makro. Musimy się dowiedzieć tylko jak to może się stać, a zatem myślimy dalej na temat świadomości i dochodzimy do innego duchowego wymiaru. I tutaj świadomość jest uwzględniona w filozofii, którą nazywamy dualizmem. Chodzi tutaj o rozdzielenie możliwości od rzeczywistych zdarzeń i tutaj fizyka kwantowa nam mówi o tym, że zdarzenia kwantowe mają miejsce w świecie materialnym, ale jak świadomość współdziała z tym Światem materialnym, złożonym z rzeczywistych cząsteczek. I również jeśli coś myślę, to może być przekazem energii ode mnie do Was. I to naukowcy wykazali. I jeśli niematerialna świadomość ma zdolność do oddziaływania na świat materialny, czy na mózg materialny, to się mieści w dziedzinie poniżej linii stałej energetycznej. To jest paradoks. I patrząc na świat, widzimy, że jest to filozofia dosyć paradoksalna, filozofia, która powinna być niekompletna. Paradoks logiki, który jest sprzeczny z tym podejściem filozoficznym. Proszę sobie to wyobrazić. Połowa świata, połowa ludności myśli, że świat funkcjonuje nieprawidłowo. Co to nam mówi? To mówi nam, że musi istnieć jakiś prawidłowy sposób rozumowania i ten sposób powinien, powinien wyjaśniać niekompletność tego wszystkiego, co znajduje się w wyjaśnianiu tego świata. Oczywiście strona duchowa bardzo pomaga wyjaśnić ten świat naturalnie i materialistyczne podejście wyjaśnia nam bardzo wiele rzeczy, ale oczywiście... Można siedzieć tutaj w ciepłej sali, w 100 czy więcej osób, słuchać wykładu. Jest nam ciepło, ale gdybyście, gdybyście mieli państwo możliwość zdobycia miliona dolarów, to gdyby nawet tu było zimno, to byście może się nie, może byście nie drżeli zimno, bo.. Co to ma za znaczenie, jeśli na zasięgu naszych możliwości znajduje się milion dolarów? I dlatego uznaliśmy, że musimy stworzyć nowy rodzaj filozofii, że świadomość jest fundamentem wszystkiego i ta filozofia traktuje zarówno materię, jak i świadomość, jako byty rzeczywiste. Nie ma tutaj problemu z dualizmem, ponieważ jeśli materia i umysł są traktowane równorzędnie, wówczas świadomość... Możemy coś wybierać bez wysyłania sygnału, możemy wybierać coś sami. Możecie uznać państwo, że nie trzeba nic robić. Możecie podejmować samodzielną decyzję. Nie, nie musicie czekać na jakiś sygnał z zewnątrz. Nie potrzebujecie sygnału, żeby dokonywać wyborów. Nie musicie państwo podlegać oddziaływaniom świata materialnego. Możecie samodzielnie podejmować decyzje. Jest to tak zwana filozofia niedualizmu, niedualizmu nie świadomości. Ale oczywiście nie znaczy to, że... Mamy do, do wyboru albo dualizm, albo tą filozofię niedualną. Oczywiście podejście materialistyczne zaprzecza istnieniu Boga, ale... Filozofia jest oparta na rzeczywistej filozofii kwantowej, na efekcie obserwatora, czyli nieoznaczoności, a więc stanowi to podstawę, twierdzenie, że świadomość stanowi podstawę wszystkich istnień i tutaj materia. I myśl istnieją równolegle i to nie jest coś oddzielnego. Te dwie rzeczy istnieją jednocześnie. Pozwólcie państwo, że pokażę wam przykład. Trochę niejasny, ale jednak przemawiający. Be intrigued. This is a Dajcie się Państwo zaskoczyć, to jest obrazek mający dwa znaczenia. Niektórzy z Państwa widzą starą kobietę, niektórzy z Państwa widzą młodą kobietę. Artysta nazwał tą, ten, budy, ten obraz moja żona i moja teściowa. Wiele z... Państwa widzi, widzi chyba te, w tej chwili oba, obie te kobiety. Wystarczy tylko trochę przechylić głowę. Nie trzeba nic robić z samym obrazkiem, żeby postrzec te dwa znaczenia. Dlaczego? Dlatego, że te znaczenia są już w państwie, w środku. Jedyne, co potrzeba, to spojrzeć z nowej perspektywy. I w ten sposób materia i umysł... Odczytują możliwości świadomości, a świadomość musi tylko zmienić perspektywę postrzegania i nowe to znaczenie pojawi się i dostrzegniemy tę fizyczną stronę. Widzicie państwo, jak to działa? Także Czy widzimy elektron tutaj, czy tam, w zależności od tego, co my wybierzemy? To znaczy to znaczenie, czy tamto znaczenie zależy od tego, które znaczenie my wybierzemy. A więc my jesteśmy wybierającymi, my mamy zdolność dokonywania wpływania oddolnego. To, co wybierzemy, to będzie. Jeśli nam się nie podoba nam się to, ta, to działanie sprawcze oddolne, mnie się to podoba, ponieważ to odzwierciedla to podejście materialistyczne od cząstek elementarnych. A więc to mamy zrównoważenie w tym momencie. To podejście oddolne. Równoważy podejście odgórne. Niektórym ludziom się to, nie po, się to podoba, ponieważ to sugeruje, że Bóg jest w górze, a materia na dole. My jesteśmy gdzieś po środku, ale nie trzeba koniecznie w ten sposób w ten sposób myśleć. Świadomość może być głębiej, może czasami mówimy o głębszych pokładach świadomości. Przy okazji. Czy zauważyliście Państwo, że to, to podejście, że świadomość wybiera pomiędzy możliwościami, które są własnymi z możliwościami, które później można zweryfikować eksperymentalnie, to jest najważniejszą częścią rozwiązania, ponieważ możemy ten zamysł zweryfikować doświadczalnie. jeśli wybiorę dla samego siebie, to znaczy mogę powiedzieć, że nie wybieram, nie potrzebuję sygnału, który wybieram, nie potrzebuję sygnału, z którym będę wchodzić w interakcję. Co to oznacza? To oznacza, że musi być, sygna, musi być komunikacja bezsygnałowa. Czy występuje, komunikacja bezsygnałowa na tym świecie, to powinno być zbadane eksperymentalnie, powinny być jakieś dane weryfikowalne doświadczalnie, powinniśmy być w stanie stwierdzić doświadczalnie, czy są informacje, które są rozprzestrzeniane bez sygnałów, czy jest wiedza, przekazywana bez sygnałów, a więc w neurofizjologii autor książki z Nowego Meksyku dokonał takiego właśnie dowodu, więc dwóch ludzi posadził razem z intencją, że będą one wchodziły w komunikację bezpośrednią, bez sygnałów fizyce kwantowej, nazywamy to komunikacją nielokalną. Więc te osoby medytują i będą wchodziły w komunikację nielokalną, komunikację bez sygnału pomiędzy nimi. Jak można tego dowiedzieć? Fakowo wpadł na świetny pomysł, oddzielił tych dwóch ludzi, umieścił ich w klatce Faradaya. Co to jest? To jest, jest to klatka niepenetrowalna elektronicznie, tak, że nie ma przenikania między jednej a drugiej, a więc sygnały elektromagnetyczne nie przechodzą, tak, przez jedną klatkę Faradaja do, z jednej klatki do drugiej. nawet no komunikacja elektromagnetyczna nie może przejść, a więc zostali odcięci absolutnie od komunikacji za pomocą sygnałów. I teraz sygnały umysły tych, mózgi tych dwóch podmiotów zostały podpięte do elektroencefalogramu CG, i następnie za na pomocą komputera wyeliminowano szumy i mieliśmy sygnał. Także mamy tutaj Mam zdjęcie. Zaraz zobaczymy. Tutaj. Jest stosowny obrazek. A więc mam. Spójrzmy w, po lewej stronie o ekranu. Mamy potencjał, do którego się ewokowany. Więc. To jest to, co, co odczyty w mózgu osoby, która widziała błyskające światło. Druga osoba nie widziała błyskającego światła, ale eksperyment brał to, to, co było odzwierciedlane i, podzwier i było to porównywane, były te odczyty. Tu widzicie państwo, Widzicie państwo, jak bliskie sobie są te odczyty? 71% zgodności pomiędzy tymi dwoma. Więc co się dzieje? Czy potencjał elektryczny został przeniesiony z jednego mózgu do drugiego? Ale gdzie jest połączenie elektryczne? Bez komunikacji elektrycznej czy elektronicznej? Jak to się mogło zdarzyć? Można znaleźć wyjaśnienie przy zastosowaniu wyboru potencjału, a więc te osoby, umysł każdej z tych osób mógł, mogła z tych osób wybrać, ponieważ każda z tych osób mogła wybrać tą samą. Rzeczywistość drugiej osoby, chociaż ta druga osoba nie musiała patrzeć na błyskające światło. Więc świadomość tworzy tę rzeczywistość mimo wszystko, tworząc interakcję poprzez intencję medytacyjną. To jest materialny dowód. Widzimy tak naprawdę materialny sygnał, niezaprzeczalny. I za pomocą tego eksperymentu jednego, a sam Jacobo dokonywał wielu eksperymentów, tysiące tak naprawdę, za pomocą, przy zastosowaniu również ludzi, którzy nie, nie medytowali. Tutaj widzicie państwo przekazywanie. Także widzicie państwo przy osobach, które nie medytowały, wówczas mamy, nie mamy tej zgodności. Natomiast jeżeli te osoby medytują, to w tym momencie wie, magia tej, tej nielokalności spowodowała pojawienie się sygnału nawet w umyśle osoby, która nie widziała błyskającego światła, więc to tylko to świadoma medytacja. Czyli widzicie Państwo w tym momencie, czy teraz wierzycie Państwo w potencjał, intencji, kiedy myślicie państwo o tym, że może pojawić się milion dolarów na koncie, jeśli będziecie państwo o tym myśleć, staje się to bardziej rzeczywiste, prawdopodobne? A jednak zazwyczaj się to nie zdarza. Spróbujcie państwo. Ale przykro mi powiedzieć, że bardzo jest nieprawdopodobne, że jutro zostaniecie Państwo w ten sposób wynagrodzeni. Prawdziwa tajemnica nie została jeszcze zdradzona, ale powiem państwu, jest więcej możliwości. Możemy zwiększyć to prawdopodobnie. Niemniej to nas podnosi trochę, tak? Rozumiem, że w tym momencie nawet na poziomie makro mózgu fizyka kwantowa może być ważna. Możemy w tym momencie nawet stworzyć inteligentnie pomyślane eksperymenty. Musimy być inteligentni, hakowo, wpadł na to, że jeśli ludzie medytują, to to stworzy możliwość wyboru, nawet jeżeli umysł tej drugiej osoby nie jest eksponowany na sygnały. I podobnie zorientujemy zori się, że również efekty fizyki kwantowej obserwujemy na poziomie makro umysłu. Jeśli może to zrobić mózg, to umysł może to dokonać tego jeszcze lepiej. A dowód na to, że umysł potrafi to zrobić, opiera się o wiele eksperymentów związanych z telepatią umysłową. Od początku, od lat 70., które są świetnie udokumentowane, i tylko osoby z uprzedzeniami osoby wykluczające możliwości jednostronnie twierdzą, że, że taka, że, że telepatia nie istnieje. To są prawdziwie sceptycy, ale nas to nie obchodzi, bo dane są tak doskonałe, że my tak naprawdę, yy, co, co w, z tego wychodzi, ja to już wykazałem, większość ludzi to akceptuje, że istnieje coś, w fundamentalny sposób niekompletnego, jeśli chodzi o fundamentalizm nau materializm naukowy. Większość ludzi to akceptuje. Także ten rodzaj filozofii zdarzy się być dla nich zbyt ryzykowny, także nie chcą przyjąć takiej filozofii. Ale no, oczywiście w, dokonujemy wyboru e, two, postrzegania świata przez odpowiedni, e, odpowiednie soczewki. Dlaczego? Bo jeżeli przyjmiemy podejście zintegrowane, możemy znacznie lepiej postrzegać świat. Możemy, e, e, nie musimy odrzucać duchowości, odrzucać materialności. Możemy przyjąć obydwie te możliwości, w jaki sposób możemy poprawić prawdopodobieństwo manifestacji. To jest wyzwanie, że podam Państwu pewną receptę, także jaki jest kolejny krok w przepisie. Pierwsza z nich to jest takie, że co musimy zrobić, że musimy przejść do tej świadomości nielokalnej. Także jeśli mogę wejść do tej świadomości nielokalnej, mogę dokonać wyboru i w tym stanie mogę wybrać milion dolarów, być może się to zmaterializuje w jasny sposób, bo na czym polega magia tego eksperymentu, to jest intencja tych dwóch ludzi, ponieważ jest to pomocne dla całego świata. W jaki sposób mogą zdać sobie sprawę, czy zrealizować... Ś efekt rozbłysku światła, nawet jeśli druga osoba tego nie widzi. Także jeśli mogę wejść w świadomość nielokalną z intencją zdobycia miliona dolarów, na przykład niekoniecznie w celu zbudowania sobie domu, ale na przykład Ku powszechnemu dobru, to w tym momencie być może ta idea osiągnięcia tego miliona dolarów nie jest już tak trudna. A prawda, czy, czy, czy matka Teresa z Kalkuty nie zdobywała większych milionów, tak, żeby pomagać biednym w Kalkucie? Owszem, ludzie przesyłali jej bardzo dużo, żeby, żeby wspierać jej przedsięwzięcie. I w końcu dostała dostała nagrodę Nobla, a więc było to bezpośrednie już otrzymanie miliona dolarów. Dlaczego? Ponieważ była tak bardzo altruistycznie nastawiona. Jeśli mamy taką zdolność, to możemy stać się milionerami od tak. To nie jest żadna tajemnica. Wielu ludzi zgromadziło miliony Gandhi tego dokonał, Lech Wałęsa, nie dla siebie, ale dla ludzi w Polsce. A więc to jest jeden ze sposobów na osiągnięcie tego. I kolejny sposób na osiągnięcie tego polega na tym, że w tym nowym podejściu do świata coś innego wraca do nas z pełną mocą. W w podejściu newtonowskim, podejściu tradycyjnym, podejście lokalności, lokalności nie istnieje, więc wykorzystujemy w, w tym momencie to podejście. Podobnie jak w podejściu newtonowskim, cały ruch jest ciągły, to znaczy to kontinuum nie istnieje. Badacze kreatywności, to znaczy tacy ludzie jak Einstein, Newton, Minkowski, polski matematyk współczesny Einsteinowi. Ci ludzie, ci badacze, to byli ludzie kreatywni. W jaki sposób Einstein czy Minkowski? dokonywali swoich odkryć, to znaczy dokonywali to tego poprzez proces twórczy, który składa się z czterech stadiów. Przygotowanie to bardzo łatwe. Tak? Przygotowujemy się. Chcemy, do chcemy uzyskać milion? Przygotowujemy się. Co trzeba przygotować? Otworzyć sobie konto, tak? <głos> Żartuję. Jest oczywiście cała lista odpowiednich e, kroków. Ja sam tego nigdy nie zrobiłem, ale w zasadzie mógłbym to, to go dokonać co do zasady wiemy, jak przeliczyć milion, tak, to nie jest problem. Po drugie, musimy wyobrazić sobie wyobrazić sobie prawdziwy problem, którego rozwiązanie będzie naprawdę wartościowe. Podam państwu przykład. Weźmy sobie Steve'a Joba, tego faceta od komputerów, który niedawno umarł, założyciela filmy Apple. Świetny laptop. Wielu z Państwa stosuje te komputery, bardzo skuteczne komputery. W jaki sposób dokonał tego? Miał pomysł, że chce znaleźć nowy sposób obliczania. A wówczas były tylko komputery szafowe. Tak? IBM była wielką firmą. Steve Jobs pomyślał sobie, że nie musimy koniecznie iść w kierunku tej wielkości. Musimy mieć komputer, który zadowoli zwykłą, prostą osobę, taką jak państwo czy ja, która może sobie usiąść przy biurku, w, położyć sobie tą maszynkę na kolanach i liczyć bez tej całej zdolności przechowywania danych komputerów szafowych. Jego intencja była w nim tak mocna, że przygotował się, dowiedział się wszystkiego, co wiedzieli ludzie z IBM -a. i wyobraźcie sobie państwo, co zrobił coś, czego my przeważnie nie robimy, czekał. I to jest właśnie ta tajemnica, czy ta, czekanie naprawdę jest ważne, Czego? to, to znaczy trzeba się przygotować, czy czekanie w y, samotności nie jest właściwe. Co robimy po przygotowaniu? W, w, pamiętacie państwo, że obiekty są możliwościami, a więc nasze obiekty mentalne są możliwościami. Jeśli się nie przygotowujemy, to y, obiekty te zostaną mentalne, zostaną zmarnowane na rzeczy nieważne. Na przykład wyobraźcie sobie państwo jak dla nastolatka, osoby dorastającej, to są osoby przeciwnej płci, tak? dla chłopaka dziewczyny, dla dziewczyn chłopaki. I to wraca, prawda, to się materializuje. Tylko w ten sposób możemy myśleć świadomie, więc umysł podświadomy też koncentruje się tylko na tym. Koncentruje się na poszczególnych możliwościach, a więc nie ma tutaj miliona dolarów, tak? nic, nic to nie daje. W jaki sposób... Zmieniamy świadomość, żeby przetwarzać rzeczy, które są dla nas ważne, które w końcu doprowadzą nas do miliona dolarów. No właśnie, jak? Do tego przychodzi przygotowanie. Jeśli przygotowujemy się do tego tematu, jeśli czujemy potrzebę, tak jak Steve Jobs miał tę potrzebę, w jaki sposób zmniejszyć komputery, w jaki sposób stworzyć możliwość przechowywania danych w małym laptopie. Które każdy może sobie nosić w teczce. Jak to zrobić? To pytanie stało się tak ważnym pytaniem, że nawet kiedy nad nim nie pracował, jego podświadomość konty kontynuuje ten proces. Ten nad tym akurat ważnym przedsięwzięciem. I tutaj właśnie fizyka kwantowa nam pomaga. gdzie pamiętacie Państwo, że obiekty są możliwościami, a więc te to znaczenie przedmiotów, które pokazuje, w jaki sposób budować mały komputer przechowujący dane w niewielkiej przestrzeni, to znaczenie będzie musiało wyjść. Będzie to musiało być nowe znaczenie, nowa rzecz. Więc te Znaczenia to są możliwości, to są fale, a co robią fale? Jeśli poklepiemy wodę, to co robią, to co się dzieje z falami na wodę? Zataczają koła, prawda? Coraz szersze kółka na wodzie się przechodzą, wszyscy to widzieli. A więc w momencie, kiedy fale możliwości, po pozwoli się falom możliwości, Kontynuować działanie, to nic ich nie zatrzymuje. Jeśli na przykład śpimy czy, czy wegetujemy, to co się stanie? No, Zataczają coraz szersze kręgi. Więc y, tworzą się coraz większe pule możliwości do wyboru. A więc jeżeli mamy możliwość wyboru z większych pól y, możliwości, czy nie wolelibyśmy z nich wybierać niż spośród niewielki, pól niewielkich możliwości? Nowe możliwości pojawią się, jeśli pozwolimy im się stać tak wielkimi. Więc Steve Jobs wiedział o tym, albo odkrył to w sobie bezpoś... przypadkowo, może nikt mu nie musiał tego mówić. Również wiedział, to jest coś, co ja... Się dowiedziałem, że jest to bardzo ważne w pracy ludzi twórczych. Że to nie jest tak, że najpierw coś zrobimy, a później wchodzimy w proces nieświadomy. To jest tak, jak w, na przykład siedzimy sobie wieczorem przy kominku. W Polsce wielu ludzi musi to mieć, bo jest tak zimno. Jeśli mamy w tym momencie. W tym momencie ten, ten kominek, w pewnym momencie trzeba, trzeba ją, taki kominek wygasić. I tak samo, jeśli chodzi o nieświadomość. W tym momencie musimy się zatrzymać i pozwolić na to, żeby te możliwości wyrosły ale nie można i pozwolić na zrobić to, to zbyt wiele, więc musimy zagasić ogień, żeby się nie wymknęły spod kontroli. Znów je podkontrolować i żeby znowu trochę wyrosły. Także tak cały czas to jest ten proces rób, bądź, rób, bądź. Ja to nazywam procesem rób, bądź. To jest tak jak, tak jak po angielsku dubi doobie, dubi, doobie, doobie, jak, jak u Franka Sinatry. Tak, na tym polega ten proces. I to zrobił Steve Jobs, to co zrobił Einstein, Minkowski. I to, tu mamy skok kwantowy, nagle. Skąd wiemy, że to się dzieje na, nagle? Ludzie, którzy tego doznali, Zawsze są w taki sposób zaskakiwani, dlatego niektórzy ludzie nazywają to, że to jest doświadczenie, aha, doświadczenie twórcze, aha, powiedział pewnego dnia Steve Jobs. Muszę zrobić to, żeby stworzyć laptop. W ten sposób mogę zaoszczędzić przestrzeń dla pamięci komputera. I to jest tylko pytanie w tym momencie manifestacji, więc pytanie o stworzenie konstrukcji. To też nie jest łatwe oczywiście, ale w tym momencie macie Państwo obraz, jak to działa. Najważniejszą częścią to jest ten proces dubi-dubi-dub, robić, być, robić, być i to, co jest w środku, a więc to jest ten skok kwantowy. To jest coś, czego Pan Newton nigdy sobie nie wyobrażał, ale sam osobiście doznał takiej inspiracji. Wyobrażacie sobie państwo z tym jabłkiem Newtona, które uświadomiło mu istnienie grawitacji. A więc to było to zdarzenie w jego życiu. Także on w pewnym stopniu wiedział o tym, ale jego filozofia nie pozwalała mu na dopuszczenie tej świadomości, ponieważ był uprzedzony. A więc miał to samo skrzywienie materialistyczne, które tworzy takie uprzedzenia u ludzi dzisiaj. Znaczy, uprzedzenia są bardzo, bardzo potężną rzeczą. Einstein nie wierzył w fizykę kwantową. Newton nie mógł sobie wyobrazić tej, te, tego kontinuum, aż miał swoje przywiązanie do, do, do swoich idei kontinuum, a Einstein do, Einstein do swojej idei umiejscowienia. A dzisiaj świetni naukowcy, świetni naukowcy, ale są uprzedzeni co do materializmu naukowego. Nawet wspaniali ludzie mogą się zablokować. Także lekcja dla nas jest taka, że powinniśmy dopuścić ducha twórczego, kreatywność. N nigdy nie powinniśmy ograniczać naszych myśli. Oczywiście łatwo jest to powiedzieć, a znacznie trudniej zrobić. Ale to, co chcę powiedzieć, że nawet jeśli weźmiemy ten proces dubi dubi du, otworzymy umysł, to czy będziemy mieli śmiałość? Jest takie żydowskie słowo chudzpa. Czy będziemy mieli chudzpę, a więc. Tą bezczelność taką, tak? Żeby to zrobić, nie, niektórzy, pamiętacie państwo Alicję w, w Krainie Czarów, co, co, co mówi królowa z, z Alicją? Alicja mówi, myślę o jednej, nie, o jednej niemożliwej rzeczy, a królowa mówi, o ja myślę o sześciu niemożliwych rzeczach jeszcze przed śniadaniem, a więc o czym ty mówisz? Tak więc tego typu ludzie to stają, się właśnie ekspertami w tym procesie robić, być, dubi dubi, du. A więc w ten sposób trzeba Teraz mówimy, teraz mamy prawdziwą do czynienia z prawdziwym prawdopodobieństwem uzyskania miliona dolarów, czy to w Przemyśle, czy za pomocą takich projektów przedsięwzięć jak Google, czy, które mogą zarobić dla was prawdziwy milion dolarów. Także w tym momencie mówimy tak naprawdę o tym prawdziwym sekrecie. Ale mogę państwu jeszcze bardziej pomóc. A więc Macie Państwo arenę, spośród której można wybierać. Ta arena na dzień dzisiejszy jest bardzo ograniczona. Mówiłem o materializmie naukowym. Jaka jest arena materializmu naukowego? To jest wszystko to, co materialnie jest możliwe do uzyskania. Jest to duże ograniczenie sposobu myślenia. Jeśli mamy tylko taką materialistyczną arenę, skąd możemy wyprowadzać nasze twórcze podejście dzisiaj? Nie chodzi tutaj o same komputery. Możemy oczywiście zajmować się badaniami komputerowymi, ale jest tutaj tak duża konkurencja. Mogę się zastanowić, jak na tym zrobić pieniądze. Wiecie państwo, że w latach 90. wiele osób uważało, że zostaną milionerami. Właśnie przy użyciu tych zaawansowanych technicznie komputerów i Dolina Krzemowa była takim centrum działalności komputerowej. Wszystkie pieniądze inwestowane przez kapitalistów za pośrednictwem venture szły na komputery, na informatykę. Wiele IPO, wejść na giełdę odbywało się w ten sposób, że ludzie wpadli na dobry pomysł i zrobili na tym miliony. Niestety nie ma już w informatyce takich możliwości, żeby zarabiać miliony ale niektórym się udaje, na przykład twórcom Google'a, ale niewielu innym. A więc gdzie zainwestować wasz twórczy talent, że, talent, żeby zarobić na tym milion? Myślę, że tutaj mogę się wam przydać, mogę coś zasugerować, coś zupełnie nowego. Pamiętacie państwo ten paradygmat, o którym mówiłem na początku? Chodzi tutaj o materię i umysł pod jednym wspólnym parasolem. Mamy badania materialistyczne. Mamy materialistyczne domeny badań. Przez ostatnie mniej więcej 300 lat, gdzieś od 18, 18 Wieku, kiedy zaczęła się rewolucja techniczna, nie zbadaliśmy tak naprawdę dotąd tej innej domeny. Nie zbadaliśmy domeny psychicznej. Otóż ta domena dotyczy rzeczy niematerialnych, uczuć, intuicji. To, co czujemy, tworzy pewna energia, którą nazywamy energią witalną. Jest to energia niematerialna. Pokażę państwu slajd, który pochodzi z czasów starożytnych. Ludzie w starożytności wyznaczali konkretne punkty na ciele człowieka. Jestem pewien, że również w Polsce znaleziono taki obszar, który nazywano czakramem i co się znajduje w sercu czakrą serca. Otóż serce jest siedzibą romantycznej miłości. Spojrzy, spojrzycie Państwo na jakąś osobę i odczucie pewną energię w sercu. Serce zaczyna Wam pić. Chociaż w moim wieku albo w średnim wieku to już takich gwałtownych uczuć się nie przeżywa. Ale w młodszym wieku często możecie Państwo doznawać tego rodzaju emocji. Takie uderzenie serca w obecności określonych osób. Czujemy w sercu tą szczególną energię. Dlaczego? Czy nazywamy to miłością romantyczną? Ma to oczywiście pewne, pewne inne wymiary, na przykład taką silną chęć posiadania ciała innej osoby, zaborczości, ale w tym właśnie... W obszarze serca znajduje się grasica, która odpowiada za obszar, za system odpornościowy człowieka, który to system rozpoznaje na zasadzie swój obcy, swojego się akceptuje, obcego się odrzuca. Więc co się dzieje, kiedy osoba przeciwnej płci, jakaś konkretna Osoba znajdzie się w Państwa polu widzenia? Czujecie wtedy takie walenie serca. Teraz możemy powiedzieć, co się dzieje. To Wasz system odpornościowy zaakceptował taką osobę. Mówi nam, ona jest Twoja, to jest. Coś takiego jak ja, system immunologiczny taką osobę akceptuje, nie odrzuci jej, tylko ją właśnie akceptuje. I tutaj czujemy bicie serca. Może to jest początek romansu i jest to swojego rodzaju energia witalna. Która jest przedmiotem genetyki. Chodzi tutaj o tą graśnicę, o ten gruczoł, który właśnie steruje tego rodzaju klasyfikowaniem innych osób w kategoriach swój. Obcy i tak naprawdę stąd się bierze miłość romantyczna, stąd płynie ta energia witalna, ale czy ta energia witalna jest czymś bardzo nowym? Czy Steve Jobs o tym wiedział? Może gdyby jeszcze poszedł parę lat dłużej, by się zajął badaniem tego, ale to jest coś tak nowego, że to jest praktycznie jeszcze nie przetarta ścieżka. A więc jestem gotów do przekazania tego brzemienia dla Was. Jesteście młodsi ode mnie, przynajmniej większość z Was. I możecie prowadzić badania w dziedzinie tej energii witalnej. W tradycji, Niektó niektóre z tych badań już przeprowadzono, chociaż może nie stosowano tutaj terminologii badań kwantowych, ale energia witalna jest czymś, co istnieje niewątpliwie, co daje się odczuwać. I tutaj na przykład jeśli idzie o akupunkturę, to ona wykorzystuje te właśnie szczególne punkty, które uwalniają taką energię witalną. I okazuje się, że przez wkłucie się igłą w określony punkt można się uleczyć na przykład od bólu głowy, właśnie poprzez uwolnienie odpowiedniej energii witalnej. Ale akupunkturzysta to jest ktoś, kto stwierdził, że właśnie istnieje taki punkt na przykład na ręce, ponieważ są takie punkty wyzwalające energię witalną na skórze i po nakłuciu igłą zostaje wykonane połączenie uwalniające taką energię witalną. Właśnie wiele przyczyn bólu głowy to jest brak połączenia z takim źródłem energii witalnej. To właśnie jest skutkiem zablokowania dopływu energii witalnej. I tę energię można odblokować poprzez nakłucie odpowiedniego punktu na skórze. I wtedy ta blokada energii witalnej znika, zostajecie Państwo uleczeni. To jest takie proste. Te uleczenie jest efektem witalnym, nie fizycznym. I jeszcze jeden wielki przykład. Homeopatia. Homeopatia jest czymś bardzo dziwnym, ponieważ ona wykorzystuje lekarstwa znane medycynie konwencjonalnej, ale w bardzo dużym. Rozcieńczeniu w roztworach wodnoalkoholowych. Jeszcze się dalej to rozcieńcza. Rozcieńcza się to 30 razy. Możecie łatwo obliczyć, że do rozcieńczenia jest rzędu 10 do potęgi minus 30. I to jest właśnie zawartość substancji czynnej w lekarstwie homeopatycznym. I obliczenia wykazują, że praktycznie to wszystkie cząstki tej substancji czynnej znikają przy tak daleko posuniętym rozcieńczeniu. 10 do minus 30. Jeśli mamy jakiś gram substancji... To tak, I jakbyśmy porównali ile takich cząsteczek po takim rozcieńczeniu znajdzie się w szklance wody czy w kilogramie wody. Praktycznie wszystkie molekuły tej substancji czynnej są usunięte już przy takim rozcieńczeniu. Nic dziwnego, że wiele osób nie żywi szacunku dla homeopatii. Ponieważ z fizycznego punktu widzenia to nie ma prawa działać. Natomiast te leki homeopatyczne są uwalniają właśnie energię witalną i to działa. I dowody tego są przeważające. Kiedy miałem 12 lat, kiedyś byłem taki młody, to Czułem bólę w całym ciele, poszedłem do lekarza. Chciałem się tego pozbyć, bo bardzo mi to dolegało i w końcu trafiłem do doktora homeopaty, który dał mi cztery pigułki, które smakowały jak cukier. I to, było, I to była jakaś substancja właśnie w rozcieńczeniu rzędu 10 do minus 30. Byłem zdesperowany i naprawdę mocno wierzyłem, że to mi może pomóc. Zażyłem, w ciągu 10 dni zostałem uleczony. To był istny cud. I miałem pęcherze na całym ciele, swędziało mnie, drapały, a teraz po kolei te pęcherze znikły. Zdumiewające doświadczenie. Wiele osób udokumentowało tak skuteczne właśnie działanie leków homeopatycznych. A więc mówię Państwu, jest to faktem, że wiele z was, zwłaszcza kobiety, stosuje sporo perfum i innych kosmetyków, wielu z was Stosuje się do diety, stosuje różne suplementy diety i oczywiście wiemy, że inżynieria genetyczna postępuje. Możemy modyfikować różnego rodzaju suplementy. Ale jeśli substancje modyfikowane genetycznie na przykład ryż modyfikowany genetycznie będzie zawsze inny od ryżu oryginalnego. Wydaje mi się, że ryż nie jest zbyt popularny w Polsce, ale ziemniaki na pewno są. Nie wiedząc o tym, jemy Produkty modyfikowane genetycznie i to ma istotny wpływ na nasze siły witalne. Jaka to dziwna sytuacja. Pijemy wodę, to jest inna historia. Kiedy zaczęto sprzedawać wodę butelkowaną, był to pomysł, żeby napełniać butelkami wodę ze źródła źródlaną wodą, ale to kosztowało. Teraz stwierdzono, że to jest zbyt kosztowne i nikt by tyle nie zapłacił za wodę. Czyli w supermarketach pojawił się nowy rodzaj wody butelkowanej. I już dalej nie pisze się na etykietkach tej wody, że to jest woda źródlana, tylko że woda oczyszczona. Pijemy wodę oczyszczoną, która płynie po prostu z kranu. Stosujemy filtry, a więc nawet to, co pijemy, ta woda, to jest zwykła wklorowana woda z kranu, która została oczyszczona, przechodząc przez filtry. Jeśli woda niesie jakąś energię witalną, to Wiemy, ile takiej witalności daje nam woda. Bez wody nie sposób żyć. Kiedy napijemy się wody, będąc pragnionym, nasze siły witalne rosną. Proponuję taki eksperyment. Weźcie państwo butelkę wody źródlanej i butelkę wody oczyszczonej. Wypijcie je osobno i będziecie w stanie odróżnić. Jedną wodę od drugiej będziecie w stanie Państwo odczuć witalność zapewnianą Wam przez wodę źródlaną i brak tej witalności związany z wodą oczyszczaną. Zakładam, że jeśli w podobny sposób opracowany zostanie jakiś suplement diety, to. Te suplementy, które Państwo zażywacie, będąc na diecie, powinny zawierać właśnie takie niosące energię, niosące energię witalną, elementy odżywcze. I to jest dla Was sposobność szybkiego zarobienia miliona dolarów. Za Inwestujcie w witalizację stosowanych powszechnie składników odżywczych żywności, wody, kosmetyków, nawet witaminy. Witaminy były bardzo dobrym pomysłem, ale jak dalej pobiegły losy witamin, ludzie stwierdzili, że Ci, którzy zażywają dużo witamin zostają uleczeni ze zwykłego przeziębienia, podobnie jak wtedy, gdyby spożywali dużo pomarańczy, dużo mandarynek, krótko mówiąc owoców, które zawierają witaminę C. To nas doprowadziło do wniosku, że pomarańcze i mandarynki zawierają jakąś energię witalną, która może mieć postać witaminy C. Gwarantuję Państwu że taka e, terapia megawitaminowa naprawdę działa. I to jest coś, co byłoby warte miliona dolarów. A więc zgadzamy się, zgadzacie się państwo ze mną, że mamy pewne recepty, jak dorobić się miliona dolarów, czy tak? Ja bym to nazwał e, ekonomiką duchową, spirytualną ekonomiką sił witalnych. Oczywiście wiadomo, że za pieniądze nie można kupić miłości ani szczęścia. Moja żona i ja wybraliśmy się na przechadzkę brzegiem Gangesu, Gangesu do pięknego miejsca. Tam wiele osób uduchowionych przebywa, jest dostępnych do dyskusji. i Wtedy zobaczyłem śmiejącego się babę. Baba to jest ojciec, ojczulek po indyjsku, to są tacy guru nauczyciele, duchowi. Powiedziałem, mamy czas. Posłuchajmy tego śmiejącego się baba. A śmiejący się baba mówił właśnie o siłach witalnych, które odgrywają ogromną rolę w hinduskiej e, religii. Posłuchałem tego śmiejącego się baby i znudziłem się. Nie mówił o nic interesującego. Zacząłem się rozglądać, nie koncentrowałem swojej uwagi na tym, baba. Nagle zauważyłem bardzo dziwną rzecz. Wszyscy ludzie, którzy tam byli, uśmiechali się. To nie był jakiś wymuszony uśmiech i popatrzyłem na swoją twarz. I okazało się, że nieświadomie również się uśmiechałem i wtedy dotarło do mnie. Dlatego nazywają tego gościa śmiejący się baba. A więc można założyć, że jakiś polski przedsiębiorca może opracować sposób wykorzystania umiejętności tego rodzaju ludzi, którzy sprawiają, że wszyscy, którzy z, nie, z nimi mają do czynienia, uśmiechają się. A uśmiech jest odznaką bycia szczęśliwym. A więc można takich ludzi szkolić, rozwijać, sprowadzać do miasta umieścić w pokoju i wyznaczyć stawkę 10 dolarów za godzinę za spotkanie z takim człowiekiem, który sprawi, że każdy będzie czuł się szczęśliwy. W ciągu kilku dni możecie Państwo zarobić wtedy milion dolarów. Czy, czy ludzie są skłonni płacić pieniądze za to, że czują się szczęśliwi? Ależ oczywiście możemy wykorzystać te umiejętności duchowe. I oczywiście możemy tu sięgnąć do historii, do czasów Jezusa, do czasów Cezara. Dlaczego umieszczać takie postacie jak Jezus poza światem doczesnym? Dlaczego nie umieścić Jezusa w naszym codziennym życiu, żeby dodawał nam, nam tej energii witalnej? Czy możemy zarobić miliony? Tak, oczywiście. Dziękuję bardzo.